Tak to być musi, tak to być musi, tak to być Kolejny atak za atakiem, tak to być musi. Tak to być musi, tak to być Kolejny atak za atakiem, tak to być musi. I tak już będzie. Kolejny atak za atakiem, tak to być musi. I tak już będzie. Kolejny atak za atakiem, tak to być musi. I tak już będzie. Kolejny atak za atakiem, tak to być musi. I tak już będzie. Kolejny atak za atakiem Tak to być, tak to być, tak to być, tak to być Kolejny atak za atakiem Widać się, co ja widzę To mój świat, którego się mnie stydzę Rozpierdala mnie duma z mojej grupy. To elbląskie dzwony Z własnym emblemachem Rozpierdala mnie duma z mojej grupy. To elbląskie dzwony Z własnym emblemachem Rozpierdala mnie z mojej grupy, To elbląskie dzwony Z własnym Elbląskie dzwony